A co jeszcze kroki będą czytane? Cześć wszystkim, mam na imię Ela, jestem z Warszawy, jestem alkoholiczką i hazardzistką. Bardzo się cieszę, naprawdę nie macie pojęcia jak bardzo się cieszę, że akurat u Bila y, będę mówiła o kroku ósmym. Y, nie da się tak naprawdę powiedzieć o, o tym kroku ósmym bez y, powiedzenia o samym moim początku, y, powiedziałabym w tej transzy. Moi drodzy, ja 20 lat temu jako późna nastolatka e, przeszłam terapię AA, e, można powiedzieć z perspektywy czasu, że e, uczestniczyłam we wspólnocie bardzo fanaberyjnie, na, bardziej na zasadzie chodzenia na mityngi, na chodzenia na spotkania ze znajomymi ze wspólnoty niż, e, niż rzeczywiste życie programem. E, no i stało tak, jak się stało, niezależnie od przyczyny, bo za każdym razem ona jest przecież usprawiedliwiona w cudzysłowie, po 20 latach trzeźwości zapiłam. Piłam do marca zeszłego roku. Jak dotarło do mnie, że jestem na dnie, że już tak naprawdę nie jestem w stanie nic zrobić, i jeszcze w bardzo mocno pijackim widzie e, wpadłam na pomysł poszukania meetingów online. Mm. I pierwszym meetingiem, na jaki trafiłam, w który udało mi się kliknąć, był właśnie meeting spotkania Ubila. Mm. Nie wiem jakim cudem zainstalowałam Discorda, weszłam na, e, na kanał Ubila. Mm. I na całe szczęście wszystkie ikonki mnożyły mi się i dzieliły po prostu w takiej ilości, że w nic nie kliknęłam i, i nie rozpoczęłam po prostu pijackiego urzalania się nad sobą. Jak wytrzeźwiałam, jak wytrzeźwiałam, to, to powiedziałam sobie jedno, że teraz to już naprawdę nie ma żartów, że żarty się skończyły i że że ja chcę po prostu być trzeźwa i rozpoczęłam pracę na Krokach z moją sponsorką, którą notabene znalazłam również online. Pokrótce od pierwszego do, do siódmego kroku były górki, dołki. Jedyną chyba rzeczą, która nie budziła moich najmniejszych wątpliwości była pierwsza część Kroku Pierwszego czyli to, że jestem bezsilna wobec alkoholu. Hmm. Oczywiście z drugą częścią o, o tym, że moje życie stało się niekierowane, dyskutowałam do, do wypęku, ale co do tego jednego, nie mam najmniejszej wątpliwości, naprawdę musiałabym być idiotką, żeby nie zobaczyć, że jeżeli po 20 latach sięgam po alkohol i kończę w 10 razy gorszym miejscu niż za pierwszym razem, to że, że mam jakikolwiek wpływ w, na mój stosunek do alkoholu. I przejdźmy teraz do kroku, do kroku właśnie ósmego. Zrobi list, zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. U mnie w kroku numer cztery naprawdę bardzo mało było złości, żalu, jakiegoś poczucia krzywdy. Nie wiem, z czego to wynika, bo oczywiście to się pojawiało, bo, bo nie jestem aniołem i w życiu nie pretenduję do bycia aniołem. Nie wiem, skąd się to zrobiło, ale ja od razu bardzo wyraźnie widziałam swoje, swoje winy wobec ludzi, ludzi, których zawiodłam. Nie dyskutowałam tak naprawdę ze sponsorkami, które kazały mi również w tych sytuacjach, w których to ja się czułam, czułam się, Skrzywdzona, kazały mi szukać mojej winy, bo jak się dobrze przyjrzeć, to rzeczywiście w każdej z tych sytuacji jakieś swoje ziarenko, prawie każdej, przepraszam, jakieś, jakieś swoje ziarenko znalazłam. Zrobiłam listę osób, które skrzywdziłam, a skrzywdziłam moich bliskich naprawdę, powiedziałabym dwutorowo, zarówno przez alkohol, jak i przez hazard, o którym nie będę dzisiaj mówiła. To były naprawdę hardkorowe rzeczy, łącznie z kradzieżami pieniędzy, precjozów, oszustwami i, i tak naprawdę no, kreowaniem jakiejś absolutnie alternatywnej rzeczywistości, w którą, w którą ich wciągałam. Gdzieś przeczytałam, być może jest to nawet tekst z wielkiej księgi, że alkoholik jest jak tornado, które idzie przez życie innych i, i zmiata wszystko naokoło siebie. Tak, to jestem ja. Ja zrobiłam, zrobiłam naprawdę ogromne krzywdy i zastanawiałam się, bardzo długo się zastanawiałam, w jaki sposób ja mogę zadośćuczynić im wszystkim. Kiedyś wydawało mi się, że e, zwykłe przepraszam i zwykłe obiecuję to jest wystarczające, wystarczające zadośćuczynienie. Przyznanie się do winy, obietnica poprawy, e, sprawa jest załatwiona. Mm, ale nie jest. I tak naprawdę w, w kilku przypadkach mojego życia sprawa nie będzie załatwiona nigdy. Mm. Podam przykład bardzo osobisty, ale wydaje mi się, że taki pokazujący w jaki sposób ja rozumiem to zadośćuczynienie, które ma być, to chyba Meszugę powiedział, zadośćuczynieniem, a nie zadość gadaniem. Weszłam w związek, będąc trzeźwa, weszłam w związek, w którym mężczyzna, z którym się związałam, przeprowadził się do mojego miasta razem ze swoim synem zmienił całe swoje życie dla mnie i wszystko tak naprawdę podporządkował, podporządkował mnie. Nie miałam w pijackim i hazardowym widzie żadnych obiekcji przed tym, żeby go okraść, oszukać, żeby pijaną rozmawiać z małym chłopcem, który przeżył parę lat wcześniej naprawdę ogromną tragedię, ponieważ zmarła mu matka byłam ostrzegana przez partnera, były mi dawane kolejne szanse, ja z nich nie korzystałam, z bardzo prostego powodu. W moim życiu do tej pory zawsze jakoś to było, więc tym razem też wyszłam z założenia, że jakoś to będzie mniej lub bardziej, przeproszę, przyklepię, powłaszczę, będzie super. Nie było. Rozwaliłam mojego byłego partnera, rozwaliłam go absolutnie, totalnie, emocjonalnie. Małego syna również rozwaliłam i również mam w stosunku do niego ogromne poczucie winy. Wynieśli się z mojego miasta, zamieszkali zupełnie gdzie indziej i początkowo, zanim jeszcze doszłam do kroku ósmego, miałam w sobie ogromną potrzebę naprawienia tego, jakiegoś takiego telefonicznie, czy nawet osobiście wytłumaczenia byłemu partnerowi, że teraz to już będzie super, ja to już jestem ekstra i teraz to mi można już zaufać absolutnie. Jestem the best of the best. I w pewnym momencie dotarło do mnie, kochani, że ja tym gadaniem, te gadanie, to gadanie, przepraszam, to sobie mogę tak naprawdę w buty włożyć. Nie jestem w stanie zrobić absolutnie nic żeby zadośćuczynić tym, temu strasznemu czasowi, jaki im zafundowałam. Żadne płacze, żadne prośby, żadne groźby, nic po prostu nie, nie naprawi tego. Jedyne, co mogę zrobić, chociaż serce mi się wyrywa i absolutnie najchętniej zrobiłabym zupełnie coś innego, to jest pozwolić im żyć swoim życiem. Pozwolić im zapomnieć, pozwolić im, y, im po prostu w, no, budować to życie od nowa, to życie, które ja po części rozpierdzieliłam. Dokładnie to samo tyczy się na przykład mojej matki, y, której nie wynagrodzę żadnym gadaniem i żadnymi obietnicami, nie wynagrodzę jej siwych włosów, których jej przysporzyłam. Y, I myślę, że. że Parę ładnych lat jej zabrałam. Jedyne, co mogę zrobić, to nie robić tego więcej i każdym dniem e, nawet nie pokazywać, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby się chwalić, pokazywać. Popatrzcie, jaka jestem piękna, zdrowa i w ogóle trzeźwa i, i super. Nie o to chodzi. To, to chodzi o to, żeby. E, żeby po prostu żyć dobrze. I to się staram robić. Oczywiście, e, oczywiście są osoby, e, którym zadość uczyniam, bądź zadość uczyniłam, gdyż jestem cały czas w trakcie robienia dziewiątki i myślę, że, że to potrwa, bo, e, bo nie chcę tego robić na zasadzie odklepania przepraszam, więcej nie będę. E, z moim byłym, byłym partnerem odbyłam rozmowę na, na temat tak naprawdę naszej przyszłości. Z nim się rozstałam będąc trzeźwa, on mnie nigdy w życiu nie widział pijanej i, i za to go przepraszać nie musiałam, ale to, że w trakcie związku z nim nie piłam wcale nie znaczy, że byłam trzeźwa. To znaczy tylko tyle, że mi się tak wydawało, że, że całe moje e, życie, nie generalizując, bo były w, w, w tym życiu również trzeźwe i dobre momenty, całe moje życie opierało się na e, absolutnej, i, na absolutnej i, i jakiejś takiej obsesyjnej nadkontroli wszystkiego i wszystkich. E, jego ja przeprosiłam, zapytałam się, w jaki sposób mogę mu zadośćuczynić. Był bardzo zdziwiony. Był bardzo zdziwiony, że przepraszam go za, za takie rzeczy, no, które myślę, że, że on sobie już gdzieś przepracował i nie miał takiej potrzeby, żeby, żeby być za to jakoś specjalnie przepraszanym, ale podziękował mi. Podziękował mi, powiedział, że, że tak naprawdę rozumie, że życzę mi jak najlepiej. Ja zresztą mu w tym momencie też życzę jak najlepiej i bardzo bym chciała, żeby był szczęśliwy, bo dobry człowiek. U mnie do tej listy zadośćuczynień dołącza się również lista zadośćuczynień finansowych, co jest, myślę, że jeszcze, jeszcze trudniejsze niż zadośćuczynienie takie z głębi serca głębi serca dotyczące zachowania, czy, czy jakichś słów powiedzianych po alkoholu, czy, czy na kacu. To przepracowuje sobie jakby drugą w ogóle listą, drugą drogą ze sponsorką ze wspólnoty anonimowych hazardzistów i, i też to powoli idzie. Dotarło do mnie przy ósmym kroku, że nie da się naprawić wszystkiego ani szybko, ani tak naprawdę wszystkiego. Są relacje, które, no, których naprawić się nie da, krzywdy, których zadośćuczynić się nie da, albo krzywdy, krzywdy, których po prostu nie mogę, nie mogę zadośćuczynić, bo skrzywdziłoby to inne osoby. Bądź osoby, które chciałabym, chciałabym przeprosić. Ale teraz słówko chciałam Wam powiedzieć o gotowości. Staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Jak ja się bałam ósemki. Jak ja się bałam tego, że ze wstydem, z naprawdę ogromnym poczuciem winy, będę musiała chodzić od człowieka do człowieka i, i nie wiem, płaszczyć się, tłumaczyć się, wyjaśniać. I stał się, nie wiem, czy to jest cud, nie wiem, czy to jest wynik pracy mojej nad sobą, czy, czy nie ma, nie maczała w tym paluszku w siła wyższa. E, w momencie, kiedy złapałam chociażby kontakt z moim byłym, byłym partnerem, bo nie mieliśmy tego kontaktu, e, umówiliśmy się na kawę, e, ja się autentycznie stałam gotowa, żeby zadośćuczynić mu za to, co, co zrobiłam. Byłam gotowa na wszystkie konsekwencje i, i na, byłam gotowa usłyszeć od niego wszystko, co, co będzie miał potrzebę mi powiedzieć. Nie było w tym wstydu, było poczucie winy i ogromna chęć właśnie zadośćuczynienia. I nie ma tutaj półśrodku napisania listu, czy e-maila, czy czegokolwiek takiego do osoby, którą, e, którą ukrzywdziłam, e, dlatego, że nie krzywdziłam jej listem, ani nie krzywdziłam, nie krzywdziłam jej e-mailem. W związku z tym e, zwyczajna uczciwość e, wymaga, żeby, żeby zrobić to twarzą w twarz, żeby, żeby się zebrać. Tak naprawdę proces... E, Pozyskiwania gotowości do, do zadośćuczynienia osobom, które skrzywdziłam, ciągle trwa. To nie jest tak, że już teraz, w tym momencie mam tę gotowość w stosunku do wszystkich. Ale wiem, że w momencie, kiedy, kiedy moja siła wyższa postawi mi te osoby na drodze w taki czy inny sposób, będę gotowa nie będę przed tym uciekała, bo daje mi ta gotowość, gotowość przeproszenia, gotowość zadośćuczynienia bez samousprawiedliwiania się, w czym też jestem mistrzem, a mam nadzieję, że byłam mistrzem. Szukałam w samousprawiedliwieniu się, w mojej chorobie, w moim ciężkim dzieciństwie, w w milionach, pięciuset, tysiącach rzeczy szukałam usprawiedliwienia swoich podłych czynów. I słowo przepraszam, które się pojawiało, zawsze miało na końcu ale. I nie było we mnie takiej gotowości usłyszenia tego, co ja mówię. Przepraszam, że złamałam obietnicę, ale musisz zrozumieć, że to jest choroba. No kurczę, nic nie musi. Naprawdę nic nie musi i to, że jest to choroba, to, że, że jest na liście tak naprawdę chorób, nie zmienia postaci rzeczy, że tak, złamałam obietnicę. I niezależnie od tego, co to spowodowało, odpowiedzialność jest moja. I powiem Wam, że Paradoksalnie takie, e, takie właśnie przyznanie się do tego, do własnej siły sprawczej e, w szponach nałogu, do, do tego, że e, dzieciak biedny, który e, no zupełnie niewinny i zupełnie nie, nie wiedział o co chodzi, zna, znajdował pod moim łóżkiem puste flaszki. E, to, że tak naprawdę rozmawiałam z nimi, odrabiałam lekcje, a czuć było ode mnie gorzałą na, na kilometr. No, on ma święte prawo mieć w nosie, że to jest choroba a moim świętym obowiązkiem jest zrobić wszystko żeby nigdy, w życiu, żeby nigdy w życiu nie dopuścić do tego, żebym tak się zachowała bardzo ważny był dla mnie ósmy krok bardzo ważny dlatego, że lista z czwórki się rozwinęła w międzyczasie przypomniało mi się y, wiele zdarzeń, które przy realizacji naprawdę najszczerszej z możliwych, y, przy realizacji czwartego kroku, po prostu zwyczajnie pominęłam. Zapomniałam, nie pamiętałam, wyparłam, nieważne. Przejrzałam listę z kroku czwartego kilkukrotnie i naprawdę... Nie było we mnie przy robieniu ósemki z osobami, których naprawdę nie lubię, bo są takie osoby, które rzeczywiście zrobiły mi kuku e, e, I nie ma, nie ma we mnie złości na te osoby, nie ma we mnie e, gniewu, jakiegoś poczucia krzywdy. E, ósemka mnie wyzwoliła. E, wyzwoliła mnie z jakiegoś takiego mojego pokrętnego, wewnętrznego myślenia, że e, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie mam absolutnie w tym momencie żadnej satysfakcji z tego, żeby udowadniać komuś, że że nie wiem, stoją za mną jakieś, właśnie jakieś symbole medyczne, że, że zrobiłam to dlatego, że jestem chora. Tak, zrobiłam to dlatego, że jestem chora, ale zrobiłam to ja i, i żeby iść dalej do przodu, żeby normalnie żyć i, i żeby normalnie czuć, y, ja muszę wziąć za to odpowiedzialność. Nie dałabym sobie rady sama, gdyby nie moje sponsorki, bo y, podkreślam, że program zrobiłam równolegle w dwóch wspólnotach. Y, gdyby nie moje sponsorki, gdyby nie przyjaciółki, koleżanki ze wspólnoty, z którymi rozmawiałam o tym, y, które dzieliły się ze mną siłą, wiarą i nadzieją i, i mówiły, jak to było u nich, to ja bym tego nie przeszła. Ja bym machnęła ręką, powiedziałabym w pewnym momencie, a dobra już, tyle się nazdrowiałam, to może wystarczy. I, I naprawdę, chciałabym powiedzieć każdemu, kto jest jeszcze przed realizacją programu i dla którego ósmy krok jest czymś przerażającym, że nie bez powodu on ma numer 8, i nie bez powodu, przedtem robi się pozostałe 7. Bo siła wyższa, jakkolwiek ją pojmujemy, naprawdę, ale to naprawdę wie, w którym momencie to do nas dotrze. Ta, mam wrażenie istota istota tego wszystkiego, czyli rób to, na co masz wpływ. Ale nie ruszaj tego, na co wpływu nie masz, bo tego nie zmienisz. Bardzo przecierpiałam i nie ukrywam, że dalej cierpię z powodu y, mojego ostatniego związku i tego, że on się rozpadł. Y, natomiast też mam głębokie poczucie, że jeżeli chciałabym w jakikolwiek sposób wpływać na relacje mojego, na decyzję mojego byłego partnera, to byłoby to z czysto egoistycznych pobudek, a to nie o to chodzi. I naprawdę odpracowuje zadośćuczynienie, pozwalając im, pozwalając, jak to brzmi, jakbym mogła im na cokolwiek pozwolić, a ja właściwie inaczej powiem, nie pozwalając sobie na ingerowanie w jakikolwiek sposób w ich życie i, i tyle. Uwielbiam ósmy krok, jest bardzo trudny i jest bardzo wymagający, kosztował mnie wiele potu, wiele łez i tak naprawdę wielu niezbyt sympatycznych spojrzeń w lustro, kiedy okazywało się, że, że potrafię być skurwysynem, przepraszam za słowo, że potrafię naprawdę ranić z absolutną premedytacją, bez myślenia w ogóle o drugim człowieku. Hmm, że są we mnie cechy, o które bym siebie nie podejrzewała. Ale to dobrze, że ja o nich wiem. Hmm, dobrze, że o nich wiem i, e, i wiem, co mam robić, żeby ich nie używać. Na jednym z meetingów usłyszałam, usłyszałam zdanie, które tak naprawdę chyba dało mi jedno piórko do tych skrzydełek, które teraz mam wspólnotowych. A może i z dziesięć piórek. Jeden z braci powiedział, że jak pił, to był, nie pamiętam dokładnie kim, ale przyjmijmy, że damskim bokserem, złodziejem i cytuję z Kurwysynem. I powiedział, że teraz jak jest trzeźwy, nadal jest damskim bokserem, złodziejem i z Kurwysynem. Tylko jemu się nie chce tego używać. Nie ma potrzeby manifestować tych cech. Ja to zrozumiałam w ten sposób, że to, co zrobiłam po alkoholu i w ciągu hazardowym, to są cechy, które ja mam. To nie są dobre cechy. I ja je będę miała. Tylko proszę codziennie moją siłę wyższą, żebym ja ich nie używała, żebym ja ich nie chciała używać. I bardzo, naprawdę bardzo się cieszę, że trafiłam na spotkania u Bila, że dane mi było nawet w tym cholernym, pijackim widzie od, odkryć to miejsce, bo naprawdę dzięki tej wspólnocie, tym ludziom i oczywiście bardzo wielu innym jestem w tym momencie, w tym miejscu, w którym jestem. I wspólnota, jakkolwiek by, jakakolwiek by nie była, jest w moich codziennych wdzięcznościach. Bo naprawdę bez programu i bez, yy, bez was wszystkich i każdego z osobna, mm, ja bym nie doszła do tego miejsca, w którym jestem. Nie zrobiłabym tego, co zrobiłam i nie czułabym tego, co czuję. A dzisiaj, chociaż mam dzisiaj gorszy dzień, jest, jest mi źle tak naprawdę. To mimo tego gdzieś tam w środku naprawdę jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, bo chyba po raz pierwszy w życiu, nie mówię, że dzisiaj po raz pierwszy w życiu, tylko w, w trakcie realizacji programu, ja patrzę na świat swoimi oczami. Nie szukam, nie szukam tak naprawdę swojej wartości gdzieś poza sobą. I piękne jest też to, że mogę się tym programem dzielić. I za to Wam wszystkim dziękuję i naprawdę, naprawdę jest we mnie od groma i ciut, ciut wdzięczności. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie.